Przywitaj się z milionami słuchaczy. Witajcie miliony słuchaczy na świecie. Przypomnę na Ktoś nas jednak kocha, dostawcy pizzy. Tak, dostaliście nie, kartkę walentynkową od dostawcy pizzy. Papa pościerałam podłogę w kuchni na twój przyjazd, więc nie wchodź tutaj. Aha, dla mnie pościerałaś podłogę w kuchni ciebie, i dlatego pan tu nie wchodzi. Wszystko jasno. Berek, normalnie. Fajny Plachot. taki. Jezu, ty tak. <grym> Zaprezentuję, ale po dwóch browarek dopiero. To tak pełną parą. Tak, pełną i pełną. Myślałam, że tylko idziemy... o, czy tak, jeszcze... Aha, muszę muszę. No, ale Zresztą muszę sobie oddechnąć. To siadać. Nie, nie, nie. Sobie muszę tego. O, to już mnie lustereczko, bo sobie muszę włosy wyprostować Jasne, widziałem, że na coś się przyda. Nie, bo czapka mi powiedziała, że nie mogę chodzić do jej pokoju z Tobą, ponieważ powie, że, że jest syfiarą, więc mam zakaz. Ja tak, tak powiem? Czy powiedziałem tak? Myślę, że ona powiedziała, że Ty powiesz, że ona jest syfiarą, żebym ja Ciebie nie brała do pokoju. No to dobra, to w takim razie powiem Czapce, że yy, cześć czapka, no, czapka, nie byłem w Twoim pokoju, ale jesteś syfiarą, bo tak mi powiedziała że no nie. Nie, ta czapka powiedziała tak, że, ona tak po, że on, papa, papa nim mruga i bo kurde, bo kurwa, ja nie widzę. Oczywiście czy? musiałem spotkać po drodze fantastycznego mojego recenzenta. Kto jest? A to był tym recenzentem? A, żeby nie wiedział jak ten Wojtuś się nazywał. A B. Najlepszy To tej pracy, recenzent. Tak. I no, no, fantastycznie to. ten. Pytał się, co robię w ogóle. I opowiedziałem mu w przeciągu 3 minut. My to razem w jednym kierunku historii swojego życia. Chyba to było dłużej niż trzech minut, bo miałeś być tutaj półtorej godziny temu. No dobra, no, to się nie mi zagadam. Nie byłem jeszcze na rynku. A co robiłeś na rynku? Nic, przyjechałem, patrzyłem się i poszedłem. No i papku, pan jest wieczor taki, że idziemy do Agnieszki, tam gdzie mają być moje I u roku. Agnieszki pijemy mleko. U Agnieszki pijemy mleko. Jak wypijemy wszystko mleko, nie. to idziemy... Pić y śmietanę, maślankę. Tak, wiemy wydoić krowę na rynek. Papak, no. Co, krzywa, wyprostujesz włosy. Bo miałam się poczekać, żebyś to ty mi wyprostował, ponieważ wiem, że to bardzo ładnie, bo wyprostowasz, a tak. nie mamy do mnie wyprostować. Tak, faktycznie. Włosy, czyli. Prostowałam kiedyś do nikogo włosy? Nie, nie jestem sobie dobra. ci pierdolne. Tylko nie w lusterko, to wiesz, tu jest jeszcze dwa, 14 lat nieszczęścia. Nie trochę. Hmm. trochę. Zaraz wypowiadamy ciacie Madzie, jak to jest trzymać różową, słodką końcówkę. No, A ja trzeba było znienacka takie rzeczy, nie możesz takich rzeczy robić. trudno by było znienacka z tą wielką gałką. Tak. <śmiech> Jakbyś znienacka takie pytania zadawał, albo tak, wiesz... Z... Jakbym znienacka mi różową, słodką końcówkę. <śmiech> gdzie mi ją wsadzasz. Odpowiedź do buzi. Czapka sobie sama położyła. A nie, szapka ma białą, nie słodką końcówkę. Niesłodką, nie. Słodką, nie. Chciałabym nic mówić, ale ty masz <głos> z siniałą. Z słodką końcówkę. W ustach. Słodką, z siniałą, słodką, słodką. <głos> słodka końcówka. <głos> to już jest ostatnie tchnienie słodkiej, z końcówki. Jeszcze pyrkającą. Tak, ty masz pyrkającą fioletową, słodką końcówkę w ustach. Po prostu końcówka A, no? się zrobiła u nas. Pięk. Piękny. Mamy piękny balkon, najpiękniejszy w Rzeszowie. Bo może pięknie mają tylko tutaj z boku, tam gdzie mają kota Angora. Balkon już przetestowany. W tym roku jeszcze nikt nie spał na nim. Jeszcze nie na balkonie w tym roku, ale myślę, że nie wieczory są strasznie zimne. Mhm. Mhm. Ja u mnie jest to samo. Boże, co się wtedy osłabię. Albo rano, jak wstanę, to. Bum. W tym tygodniu, w poniedziałek albo we wtorek, skrobałem Sharon o 7 rano z samochodu. Z szyby. Ale, no nie, bo jak wracamy o 5, to już było cieplej, ale jak wracamy o 3. O której? 3, 2, 3? O której się nie przejdę? Do drugiej gdzieś. 3. 3. Oczywiście. To mi czas tak duże ciemnie. Nie, o drugiej szybie wyszłyśmy od Tomasza. Wyszliście o 2 i wróciłyście o 3. I godzinę nie wiecie. A jak u była 4:59, i my na tym. Była 4:59, a my otwieramy drzwi do te klatki. Aż aby tak. Jest jasno, jest jasno, mam depresję. Ja zawsze my, mam depresję. My tak, my tak w zimie raz wracaliśmy i odśnieżali już chodniki. Ale to musieli to w zimie to już jest, przecież później jasno się robi. No nie, jeszcze ciemno było, wracaliśmy. Papa, a ty nagrywasz już? Czy czekasz na.? Nagrywam cię cały czas. Tego, o, Ale to tak będę... zapyrkajmy. Do tak, ruchu. później sobie będę słuchał to. Do snu. Wszystko, tak, do, do snu. Pyrkające. Py pyrkającą, ciągnącą fioletową, słodką końcówkę hmm. Dziecia Madzia. To, fioletą, z śnią, papa, z śnią. Śnią. to po Fioletowa nie ma takiego to, to jest taki róż wpadający w fiolet. No W sumie to jest wiśnia, jakby nie patrzeć. No. Róż Matejki. Ta, tak, to jest matejki. Piękna, róż Matejki. Czyli nowego nowego człowiek w o kolorach? Nie? Oj, papa nie chce mówić, że to jest kulturoznawcą. My nie. Znaczy ja nie. Czapkę, mówię, ja czapka. Czasami mówię za czapkę za ja czasami mówię. Nie? Czasami mówię o sobie w liczbie mnogiej. Zauważyłam, nie wiem, czy to jest moje wysokie niebo. Nie, nie Czujesz po prostu, że czapka jest. Po prostu trzeba się czapką zaopiekować. Jesteś ty, jest ty i za. Jesteś ty, jest, ty, ty, i cały świat. Tryfiky wyległy. No, czasem. Idzie w dresiku normalnie. Po co mu ten, ten kapturek na głowie, ja nie wiem. Bo zimno. Papa, chcesz nagrać pyrkanie, czekaj. Pat ci nie zaperka. Nie, ja... <grym> <grym> Pyrka cały czas, ale nie zapyrka. Tak, nie chciałem, chciałem twój, twój monolog na temat dresów, hmm. kapturek. ale widzisz, zaczęłoby się, ale. O, czekaj, idzie dwóch na dwóch bo idzie w krótkich, przy krótkich spodenkach, jeden ma tak do kolan. Ale przykład, po, po czym, czym poznajesz, że to jest dres jak nie ma dresu? Po ten drugi nie jest. Ale wie, to co? Mać, Chód nie nie jest bardziej barczysty, bardziej łydkowy. Czyli tak, łydki i na barki się rzuca. Czyli tak, łydki, barki, łydki, A barki. A które, które mięśnie, które partie mięśni pracują, jak taki no, dres no, przechodzi no, przez osiedle? ruchate łydki pracuje, no jakieś kurcze, tutaj na ramienne mi się wydaje. No. Chociaż nie, te plecory też pracują, mi się wydaje. Właśnie idzie taki w koszulce czerwono-białej. Czy nie wiem, co to, to rysuje, chyba z rysowi, bo chyba ze stali mają niebieskie. No. niebieski tak. tu przyszedł, to w pierdziel dostać. Biało-czerwone to są barwy resowej. Ja to mogła chodzić w różowym, na przykład. Tu ty byś mogła, w różowym dresie. I też byś była kibicem. Nie, wtedy bym była dziewczyną kibica, czyli bym była teraz Mariolką. Musiałabyś mieć jeszcze tipsy i jakie włosy, Bia takie białe, tlenione włosy z czarnymi pasemkami. ale nie mówi się białe, tleniowe, mówi się platynowy blond. Platynowy blond z pasemkami. O, pas platynowe pasemka na platynowym blondzie. <grym> Aha. Ale popatrzcie się, wszyscy ludzie mają teraz worki, suszą worki, wszyscy. Znaczy, no, <grym> ja nie mogę powiedzieć jednego zdania normalnie. Może język, wszyscy, mnie... wszyscy ludzie worki reklamówki, w sensie mają zawieszone na balkonach. Suszą, suszą, to, nie, suszą że bo... mężczyźni suszą worki na balkonach. <grym> mm. Jest Tam coś wiatraczki kręci, nie normalnie obczej. Czas suszenia, właśnie. Różne są sposoby zapobiegania, to, ty... obsraniu balkonów przez te... Przez latające, latające. La, lata... Szczury. <laughs> Głąd, to jest latający szczur. A, a, a tych, tych ręce, tak, dwóch, tych dwóch to, to... Ten popraw jest bardzo większym dresem niż ten pola. Bo po prawej jest bardziej zwiśniaczałym dresem. Zwiśniaczałym, tak. tak? A, potem po lewej a jaka, jaka jest... jest różnica między zwiśniaczałym dresem a miejskim dresem? Bo miał dżinsy, białą czapeczkę i dresik, czyli pół na pół był dresem, bo prawdziwy dres nie powinien nosić dżinsów. Ja dresy? Hmm? Dres. Nie, a nie noszą takich jeansów, Takich opinających wszystkie wypracowane na siłowni mięśnie? Brzucha I bo nim na nogi nie pracują, oni pracują tylko na karczycho i na ten. I na, no, w, korpusik. Tak, ile, taki, ile taki ten dres musi wziąć, żeby mu karczycho takie było? Ile musi wziąć czego? Na klatę? Ile, ki, ile, musi ile kilo, żeby sobie karczycho wypracować? Nie nie wiem, czy oni jedzą, jedzą jakieś odżywki, żeby mieć karczycho? No, myślę, że jedzą, bo tak jak chodzą, teraz takie wychodzą. Czyli na Czyli na karczycho jest odżywka, Jeszcze. a na klatę się Jeszcze bierze i. Ileś... Najważniejszy detal ubioru laska u boku. Tak. Djaga, chuda, chuda, chuda dresiara. Focka. Świnia. Focka. tak, Focka. Jak się szczęścia. Świnka. świnka, Świnka, Fo świnka Foka, Daga. Ja Słyszyłam jeszcze Szczota. Szczota. No, słyszałam nie za Szczota. Z czego to szczyt? Szczota. Nie za słyszałem zajebistej laski, nie są to szczota. To myślę że chodzi o to, że po prostu jakieś ma takie zajebiste hery, nie? Może jak, jest, szczota jak jest tak krótko obcięta, ale nie, bo one muszą, żeby były mega blond platynowe włosy, to muszą być długie, żeby no, było no, mega dużo tej platyny. Tak jakby nas sklepał i rozklepał, twoje blond i moje długie, to by było, wiesz, prawie by było. Pra, prawie. prawie by był platyna blond. Ale w solarium chodzimy też. A właśnie, jesteśmy, bo jeszcze tam jeszcze jest Solara i muszą być takie pomadki. Raczej znaczy nie muszą być, bo tak jak już jest Solary, taka tres, dziewczyna. Tres, tres, tres. Poszedł szybko. Poszedł, schował się za drzewo. Się, ale to był raz cały dress. Miałeże, że takie w kostkach mu się tak zbiegały. I... <laughs> tak, czyli już aha, ustaliliśmy, że te, te jagi, świnki, foki i szczotki są z solarium. Szoty. Szczoty. <laughs> Szczoty. Jak sobie pomaluję usta błyszczykiem albo czymś innym, to się tak błyszczą na ty, tak, Na tej twarzy z solarium. Ale jeszcze, jeszcze perłowy róż do powiek. Perłowy róż. Pe z perłowym odcieniem może być zielony, niebieski, a być perłowy. Tak, perłowy. perłowy. I dresy jeżdżą w bęmkach Tuningowane, ople, myślę, kalibry. Takie to już też już dawno mieli. Myślę, że to Mi się dresy tam... kojarzą z tymi takimi niskimi samochodzikami. Obniżanymi takimi zimnymi. dresy mają tuningowane maluchy, z dresy to mają chyba. Kolejne. Nie, wiejskie, wiejskie, wiejskie dresy jeżdżą w golfach w trójkach, Golf, trójka. a to są takie A dwójki, dwójki też, nie? Dwójkami też, a to, to młodsze. I zimny łokieć, żeby powiewało do tego, w dresik, żeby powiewało. Glasy jakieś takie ekstra. glasy, Sunglasy, <sum> glasy, tak. I co drugi dres jest łysy. Albo prawie łysy. Tak, no, tak. Żeby miało lepszą skuteczność w... Wale... Teraz te dziki y też ich tak podjarały i takie, wiesz, troszeczkę tu zapuszczał, tu podgolą i tak dalej. Jest... A, a, a, a, fryzura a la Beckham. Nie, z fryzura ala to jest żelików, żeliki to coś innego. Żeliki to są imprezowicze typu... Ym, jak się nazywają tak, tak najpierw to tak. kiedyś była... Wciągają kokę w toalecie i tańczą no, do rana na parkiecie. Piano stara? <śmiech> hmm? Piano stara? Stary, nie, stare, nie, stare piano to też, ale, jeż, znaczy, piano... A słyszeliście ten, ten motyw, że jak było piano, to laski raz mówiły, że do piano się nie chodzi, tylko do piano się należy. <grym> nie ma to tamto. To nie jest laska dresa. Nie. Chociaż ma adidaski. Nie, normalno. I nie ma pledyny. <grym> nie, to na pewno nie jest laska dresa. Nie, A to normalna to od, od, od, razu, od, od razu to, to, to już normalne. I miałam, jeszcze, dresy mają takie obniżone psy. <grym> Z niskim zawieszeniem. E, to... Nie, jamniki, tylko to takie... A wiem, takie, takie też z takimi klatami, nie? Brzydkie, takie... Bulldogi. Pitbule, nie, pitbule. z takimi ślińskimi ryjami. To się coś jest z pitbull, czy jak to się nazywa? Czy ten, czy czekajcie, jest to tak, jak się nazywa, ten pies. Yy. No, przypomnę sobie, więc nie będę nawet udawać że myślę. czymś sensu to... Bez sensu. Dresy sobie imprezę zrobiły gdzieś tam, na kwadracie. Kwadrat to Burżyńska knajpa? Na, Na kwadracie, kwadrat. kwadrat. Aha, M3. Ja myślę kategoriami, mieście też myślę kategoriami, jak coś komuś tłumaczę, jak ktoś kiedyś śmiał, to knajpą. Naprzeciwko takiej, albo koło takiej, po lewej od takiej, nie? Albo kiedyś tłumaczyłam jakaś knajpę, jak jest ta. Ja wy wypadłem, wypadłem z obiegu. Groteskowiec? Nie wiem. Co nie. No, zeszłym roku, tak, to... no, w zeszłym roku no, tylko groteska tawerna. Karpę sutek i... Co to jest Jest. I ten, i Irish pub. A w której się obniżyłeś? Po Irishu to ja się dowiedziałam w ostatnia. W każdej wystarczy. przy oddawaniu moczu. Ja się ostatnio przypomniał ten... Yy, pamiętacie, jak sobie tego pokazywałeś? Mnie się całuje na palcach. Ej, to samo miałam. Właśnie że właśnie ja... To, że jak papa ma przyjechać, zawsze mi się przypominają nasze, jakbyśmy z papugą usta, nie? <z white> Co teraz mija 20, znaczy urodziny Mariusza, no to on się jeszcze nic nie które? No i na 25 piąte mieć laskę, nie? Jeszcze ja miałam załatwić koleżankę. Jak się nazywa żeński Alfons? Alfonsica ja nie czułam go tak, tylko tak obliczuję tak. tą różową końcówkę tylko i normalnie mamłam... Mymłasz po... w... się różowe, ją cały czas. różową, słodką końcówką <głos> się mymu. Normu... No jest coraz młodsza i coraz bardziej china. Mymłasz się <głos> Jeszcze pyrka na koniec, tak fajnie. Kiedyś do mnie kupię sobie takie papierosy. no kiedyś że no, sobie tak, nie wiem, jak dwie paczki, takich właśnie zwykłych, nie? Palce dziewać, nie? Ja już mam naprawdę, już mam naprawdę rzucać, po już naprawdę, naprawdę, nie tak, że na niby, naprawdę. My to często rzucam. Przyjdę na wasze pogrzeby z powodu reka płuc. Z przepicia najpierw. Albo z przepicia. No, na... Pój. Odbiernego palenia w knajpie. Mm -hmm. Tak, zdechnę. Wystarczy, że wracam wieczorem z tego i mam taki kaszel, jakbym palił. To palą nie wiadomo co, skręcają w domu jakieś tutki. Nakupowa Nakupowali sobie maszynek i sobie robią. Kupują tytoń, kupują. Ja podziłam, ale podziłam, takie normalnie sobie. ale takie z mentolowymi końcówkami. No, oni robią takie ten, bo to, bo to ich, ich nie no, wychodzi, się nazywa, nie? Jak to się nazywa? Tak? Filtr, tak? Jak, Filtr. Są, jak są goście, którzy palą na przykład po 60 fajek dziennie, nie? Jezus. No to ich by, ich by zdarło, nawet kupując najtańsze ale za 6, 6 zł. nie? Nie, ale nie wiem ile, ale u nich to pamiętam zawsze, kiedy ja ja ja ja Ile, ile kosztują to... najtańsze fajki? A takie ukraińskie za 4, 50, 4, może jakieś. No ale u nas trzeba 6 zł dać, 6, 7. Zrobię się na dres. No I znowu dres. muszę się iść wysikać. Czapka adres Czapka dres. Cz Zaraz będzie szedł jakiś dres, nie będzie widział, że nie masz pasem, No, Nie, Ale ja jeszcze... mam biały, modny dres. Hej, Szczotka, chodź do mojej stuningowanej kalibry. Przewia... Przewiozę cię po kwadracie. <laughs> tutaj by włączył muzykę, tutaj jakby skręcił kospołem. Mm. Totalnie zimny Spokojnie. łokieć by zrobił, bo jest zimno. W swoich obcisłych dresach. W swoich obcisłych dresach. Obcisłej koszulce. O zapieczętowanej łańcuchem złotym albo srebrnym takim. Takim grubym takim. i na ręce bym miał też. To nie zaś umieszamy ten stosunek, te, bo dresy nie chodzą. Panie Jak nie? Tak? Nie wiem. To